Program Trzeci Polskiego Radia Dziś czwartek, 16 kwietnia jest 9. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wojcik. O rozmowach przywódców Libanu i Izraela Informuje Donald Trump Ma do nich dojść dziś Nie zostaliśmy wybrani do siedzenia w korytarzu Mówił w Trójce sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystian Markiewicz Dziś Europejska Narada w sprawie zakazu Korzystania z mediów społecznościowych dla młodzieży Przywódcy Izraela i Libanu przeprowadzą dziś rozmowy, oznajmił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump na swojej platformie społecznościowej True Social. Tych dwóch przywódców nie rozmawiało ze sobą od dawna, od jakichś 34 lat. Fajnie, napisał Trump. Nie podał, gdzie ma się odbyć to spotkanie. Wbrew nadziejom i niektórym przeciekom premier Izraela nie ogłosił jednak zawieszenia broni w Libanie, a dalsze zmasowane ataki.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 tu dla Polskiego Radia, mile narazie trzechab. Nowo powołani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wciąż nie mogą objąć swoich stanowisk. Według przewodniczącego Trybunału chodzi o sposób złożenia ślubowania w Sejmie, a nie w Pałacu Prezydenckim. Powinniśmy robić wszystko, by natychmiast odbudować Trybunał Konstytucyjny, tak żeby mógł zacząć służyć społeczeństwu, mówił w bezuników w rozmowie politycznej w Trójce sędzia Krystian Markiewicz. Moim obowiązkiem nie jest e, siedzenie w korytarzu z innymi sędziami, ale siedzenie za stołem sędziowskim i e, kontrola legalności funkcjonowania państwa, bo na tym polega rola sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Więc oczywiście jestem naprawdę bardzo zobowiązany e, panu e, prezesowi, że pozwala nam wejść na korytarz, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Sześcioro sędziów wybranych przez Sejm złożyło ślubowanie. Wobec prezydenta w Sejmie Karol Nawrocki odebrał przysięgę od dwóch osób, a w przypadku pozostałych czworga sprawa jest analizowana. Pożar w autobusie miejskim na warszawskim Wawrze według wstępnych ustaleń zapalił się silnik, mówi Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. Kierujący autobusem linii 213 po ruszeniu z przystanku usłyszał huk z tyłu autobusu oraz zobaczył, że autobus zaczął się palić. Otworzył drzwi autobusu, pasażerowie opuścili autobus oraz rozeszli się. Nikomu nic się nie stało, służby obecne na miejscu ustalają dokładne przyczyny tego zdarzenia. Prezydent Francji organizuje dziś Europejską Naradę dotyczącą planów wprowadzenia zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla młodzieży. Francja jako, chce jako pierwszy kraj w Europie wprowadzić takie rozwiązanie już od września, jednak potrzebuje na to zgody władz Unii Europejskiej.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 Dar młodzieży wyruszy dziś w rejs do USA, by wziąć udział w obchodach 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Pokona 11 tysięcy mil morskich. Pierwszy etap rejsu potrwa prawie miesiąc, mówi pierwszy oficer Tomasz Maracewicz.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 tak dalekich rejsów 45-letniego statku. Do Gdyni żaglowiec wróci pod koniec sierpnia. Klimat. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 21% energii, najwięcej prądu, 34% produkuje się z wykorzystaniem węgla kamiennego. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z prądu. MGW ostrzega przed suszą hydrologiczną. Z powodu braku opadów w rzekach stan wody jest niski i rośnie zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Jest pięć po dziewiątej, to czas na sport. Norbert Michalak. Iga Świątek już wygrywa w swoim pierwszym meczu. Po przerwie pokonała Niemkę Laure Sigemund 6 2 6, 3 w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Stuttgarcie. Od, od niedawna nowym trenerem polskiej tenisistki jest Hiszpan francisco Rocz Świątek bardzo dobrze zna korty w Stuttgarcie w 2022 i 2023 roku zdobywała tam tytuły. Jej kolejną rywalką będzie albo Rosjanka Mirra Andrzejewa, albo Amerykanka Alicia Parks. Philadelphia 76ers jest drugim zespołem po Portland Trail Blazers, który zapewnił sobie awans do pierwszej rundy playoff koszkarskiej ligi NBA. Gracze 76ers w turnieju play-in pokonali Orlando Magic 109 do 97. Filadelfia wywalczyła bezpośredni awans do pierwszej rundy z turnieju play-in, gdyż rywalizowała w parze zespołów, które po sezonie zasadniczym zajęły odpowiednio siódme i ósme miejsce. Tutaj wystarczy tylko jedna wygrana. W tym przypadku przegrany ma ostatnią szansę w spotkaniu z drużyną, która wygrała batalię drużyn z miejsc od 9 do 10, dlatego Magic w piątek zmierzą się z Charlotte Hornets. Natomiast pewna swegoż Filadelfia w pierwszej rundzie playoffs, offs zagra z Boston Celtics drugim zespołem na wschodzie. Playoffs. Na zachodzie w spotkaniu drużyn z Mies 9-10 lepsi od Clippers okazali się koszykarze Golden State Warriors. Klasą samą dla siebie był gwiazdor wojowników Steph Curry, który zdobył 35 punktów. Warriors, aby zapewnić sobie awans do drugiej rundy rozgrywek NBA, muszą w piątek na wyjeździe pokonać Phoenix Suns. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Siatkarki Unii Opole zrobiły pierwszy krok w stronę historycznego brązowego medalu. Drużyna z Opola pokonała BKS Bielsko-Biała 3-1 do 1 w pierwszym meczu o trzecie miejsce. Mimo to Libero BKS-u Adriana, Adriana Damek liczy na udany rewanż przed własną publicznością. Na naszą niekorzyść niestety ten wynik popełniłyśmy sporo głupich błędów, które zazwyczaj nam się nie zdarzają, ale jestem przekonana, że wyeliminujemy je szybciutko, szybko zapomnimy o tej przegranej i wyjdziemy z podniesioną głową w sobotnie spotkania. A o brązowy medal w Tauron Lidze gra się do trzech zwycięstw. Czwartek będzie raczej pochmurny. To nie tak, że w ogóle bez słońca, ale zachmurzenie ma być dziś duże lub umiarkowane. Około 15 stopni w większości kraju. Pokażą termometry wczesnym popołudniem, ale jest szansa na nawet 20 stopni. To lokalnie na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A i może trochę popadać, ale nie tak bardzo, żeby jakoś zmieniało Państwa plany. Przed dziewiątą piosenka Drill, Jadzia Drill wywołała efekt w telefonach. Po prostu jestem zszokowany, jak wspaniały głos ma pani Karolina Gonet i myślę, że ten utwór <grych> powinien się znaleźć na liście przebojów zaraz i, i tak, tak przewiduję. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale jeżeli to śpiewała pani Karolina Gonet, no to, hmm, no to wielki szacunek. Oczywiście pan, pan Robert jak w swoim stylu pięknie do, dośpiewywał, ale pani Karolina Gonet. Ale pani Karolina Gonet. No to za tydzień zapraszamy. Też będziemy próbować. Z tą listą przebojów bym nie przesadzał, bo właśnie za tydzień może, może wyjść dużo lepiej, ale zapraszamy państwa, nieustannie o tym przypominam, do współtworzenia tego cyklu. Nawet jeszcze nie ma nazwy. To jest zadanie dla państwa. Zanim powstanie jingle. I w czwartek się słyszymy ponownie. W tym samym składzie, z Karoliną i z muzyką. A teraz Justyna Grabasz. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Drill, jadzia, drill. Dril, jadzia, dril. Przepiękne, absolutnie. Żałuję bardzo, że nie słuchałam dzisiaj poranka. Muszę nadrobić zaległości w takim razie, bo jestem niezwykle ciekawa. Trochę oszukujesz, że dzisiaj pochmurno, bo widzę, że piękna pogoda. Więc... No właśnie, bo ja patrzyłem na mapę, a nie na okno. <śmiech> Dzień dobry. Justyna Grabasz, Michał Żołądkowski, Michał Jakubik. Będziemy z państwem do 11. Dobrego dnia, oh, it seemed forever stop today. Are you getting on a bit? Will you survive? You must Door? Is it love that stuff? Or do you need a bit of rough? to Trochę trudno w to uwierzyć, ale już ponad ćwierć wieku minęło od wydania tej piosenki Supreme i Robbie Williams. Takie dzisiaj mamy rozpoczęcie. Audycji Dobrego Dnia, 16 kwietnia w Dzień Sapera, Włókniarza i Dzień Kontroli Prędkości. Tak więc proszę na siebie uważać dzisiaj na ulicach i pamiętać o zasadach. No i teraz wypadałoby powiedzieć, że my nie zwalniamy tempa, że w audycji Dobrego Dnia będzie dynamicznie. Ale właściwie będziemy zwalniać, to będą dwie godziny, podczas których będziemy po prostu miło płynąć przez przedpołudnie, rozmawiać o muzyce, książkach, filmach, ekonomii. Dzisiaj mija 35 lat od pierwszej sesji na warszawskiej giełdzie, o tym m.in. w Informatorze Ekonomicznym po 9.30, w planach także piosenka dnia, którą dziś jest utwór Misi Furtak, zatytułowany Czuję. się Furcak i czuję pierwsze zapowiedzi jej zbliżającej się płyty zatytułowanej Otuchy. A jeśli chodzi o sam singiel, no to kryje się za nim dość ciekawa historia, o której ostatnio mi się opowiadała w audycji Nowe w piątek, bo jak się okazuje, współproducentem utworu jest Finn Greenan, znany światu jako Fink. On ma bardzo specyficzną funkcję tutaj, bo on jest producentem wykonawczym i prosił, żeby tak właśnie o nim mówić, bo on na takim bardzo finalnym etapie, kiedy pojechaliśmy się z nim spotkać Właściwie myśląc, że napiszemy coś nowego i że zrobimy sobie jakąś taką sesję songwriterską, to on zasugerował, żebyśmy właśnie wyciągnęli coś, co już mamy, a może coś tam z tym zrobimy razem, a to była piosenka, która już poszła do miksu i w tej starej formie była gotowa i właściwie już y, zamknięta, więc my z pełnym przestrachem przyglądaliśmy te się temu, co on robi, a on po prostu zaczął zmieniać formę, to znaczy... Tu piękny taki refren na końcu, po co czekać, dawajmy go od razu na początek, a tu trochę jakieś, jakieś takie zatrzymanie, nie, zrezygnujmy z niego, więc my bladzi, że już tnie gotowy materiał. No ale okazało się, że te jego zmiany, właśnie te jego sugestie naprawdę bardzo dobrze zrobiły tej piosence, więc to, to, to co on zrobił, to rzeczywiście tak ją skompaktowił troszeczkę. I wyszło naprawdę pięknie. Tak o piosence czuję, mówiła Misia Furtak. Dzisiaj jeszcze będzie okazja, żeby ten otwór usłyszeć, bo to nasza piosenka dnia, a na razie słuchamy grupy R.E.M.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 Żegnamy reklamy. Na zegarze już prawie 9.30. Informator ekonomiczny. I Sylwia Zadrożna. A ze mną Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Równo 35 lat temu odbyła się pierwsza sesja na warszawskiej giełdzie. Czas leci. Giełda papierów wartościowych w Warszawie jej historia zaczynała się od notowań pięciu spółek. Dziś mamy 400. Kapitalizacja spółek to ponad bilion złotych. No ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że warszawska giełda w tym swoim 35-letnim życiu miała takie różne okresy. Złote i mniej złote. No tak. Jeszcze dodajmy do tego ten rynek New Connect na którym też jest kilkaset jeszcze, jeszcze spółek, to taka, taka powiedzmy giełda bis, można powiedzieć. To były początki w ogóle przecież gospodarki rynkowej, więc nic dziwnego, że giełda prędzej czy później musiała się narodzić i dzisiaj możemy z, z łezką wokół powspominać, że było tam ledwie kilka przedsiębiorstw. To były przedsiębiorstwa państwowe takie dopiero co sprywatyzowane. Tam była fabryka kabli, huta szkła, fabryka głośników radiowych. Tak. Przecież, no nie? Firma budowlana z Kielc. Tak. I y, żadna z nich zresztą już nie jest notowana na, na giełdzie. Niektóre nie istnieją. E, I to, to z dzisiejszego punktu widzenia może śmiesznie, że a tam kilka spółek, jakiś tam mały obrót. No ale tak się to wszystko zaczynało. To musiało się kiedyś od, od czegoś takiego e, zacząć. E, potem rzeczywiście giełda przechodziła, no, no różne koleje losu. Były czasy e, naprawdę rozkwitu. Były czasy wielkich, gigantycznych, miliardowych e, wejść na giełdę. No ale no, ja przecież pamiętam to było. Prawie codziennie był debiut jakiś. Były też takie czasy. No to prawda, a, ale ja pamiętam to naj, najbardziej spektakularne, mm. idące w miliardy. No, no to, to, tak, też, to, to też, też, też świadczyło mm. o tym, że, że giełda jest wiarygodnym miejscem takim, gdzie można lokować kapitał, gdzie można pozyskiwać kapitał. O. Zresztą, no, zabrzmi to jak frazes. Giełda jest odzwierciedleniem stanu gospodarki. No, ale to jest prawda. Tak jest, Zawsze tak. wtedy, kiedy na giełdzie była Hossa, no to można było w ogóle pozytywnie patrzeć nie tylko na te spółki, które tam są notowane, ale i w ogóle na, na całą gospodarkę. No i chociażby N wszyscy, którzy mają fundusze emerytalne, też są akcjonariuszami. Bardzo i, na to patrzą tam, coś prawda, się inwestorami. Na te... Oczywiście. Nawet jeżeli nie są zagorzałymi miłośnikami rynków kapitałowych, to bardzo pilnie patrzą na notowania i na indeksy giełdowe. Oczywiście. Czyli życzymy giełdzie jak najlepiej. Aby następne 35 okay. lat było, przynosiło kolejne wzrosty tej same hossy. W Unijnym Trybunale Sprawiedliwości dzisiaj mają się pojawić kolejne wyroki. W zasadzie już lada chwila się powinny pojawić w sprawie kredytów frankowych. A chodzi o sprawy, w których banki po unieważnieniu umów kredytowych we frankach szwajcarskich zażądały zwrotu kapitału od klientów. Ci uważają, że te roszczenia są bezpodstawne. I przedawnione czasami, mm -hmm. bo to o przedawnienie też się tak. toczy ta sprawa. E, to już jest zresztą kolejny etap tych sporów, przypomnijmy, e, frankowiczów z bankami. Obie strony mają tutaj trochę swoich racji, bo e, z jednej strony e, klienci mogą się czuć jako no, trochę wystrychnięci na dudka, troszkę oszukani e, przez agresywny marketing i obiecywanie tam bardzo tanich kredytów, a z drugiej strony no, banki jednak nie chcą dopuścić do tego, żeby e, te kredyty, no, nawet jeżeli powiedzmy dar w ogóle są już odsetki, to żeby cały kredyt nie był darowany. Darmowy to nie znaczy darowany, prawda? No, no I, I spór o kwestię, tu zbyt mało mamy czasu, żeby się wgłębić we wszystkie prawne niuanse tego sporu, ale rzeczywiście dochodzi no, o to, czy przedawnienie może nastąpić takich, takich roszczeń, czy to będzie skuteczne. Wiele osób jest to zaangażowanych. Lada chwila powinno nastąpić ogłoszenie tego wyroku. Tak, ogłoszona ma być też opinia rzecznika Generalnego Trybunału w Luksemburgu. Też dotyczy to frankowiczów, ale tych, którzy domagają się zwrotu pieniędzy wydanych na polisy ubezpieczeniowe, których z kolei wymagały banki przy właśnie kredytach we frankach. No, opinia rzecznika Generalnego to jest na razie taki wstęp, powiedzmy takie zebranie sprawy, przedstawienie jej Trybunałowi. Bardzo często wyroki bywają identyczne jak opinia rzecznika. No ale to na to przyjdzie jeszcze nam trochę poczekać. No cóż, no, polisy ubezpieczające kredyt są zwykle takim elementem, który to, towarzyszy tutaj kredytowi. No o to też musiało dojść, dojść do, do sporu. Zresztą y, można powiedzieć, że ci frankowicze no nie są sami, bo w ich obronie rozwinął się prężnie prosperujący, można powiedzieć już przemysł prawniczy, wyspecjalizowany w firmy, które tylko tym się zajmują. Więc jeżeli ktoś oczekuje takiego wsparcia, ma naprawdę duży wybór. W Rzeczpospolitej dziś odpowiedź na pytanie, które sektory w Polsce przodują we wdrażaniu AI? Podpowiadacie, że handel. No handel. Chodzi o tam. To jest takie badanie zrobione no, raczej na potrzeby właśnie może nie tyle samych konsumentów, co, co rozeznania się, jak, jak to, to w tym biznesie w ogóle produkty sztucznej inteligencji funkcjonują. Ale rzeczywiście rozmaite boty podpowiadają konsumentom, co mają kupić. Zainstalowanie rozmaitych algorytmów śledzących działalność, aktywność można powiedzieć mm -hmm. danego internauty podpowiada mu i wyrzuca reklamy określonych produktów, które jednym kliknięciem można w danym sklepie kupić. I rzeczywiście w zdecydowana większość, jak tutaj dzisiaj piszemy, firm, które już to wdrożyły, zwłaszcza w handlu, no chwali sobie jednak efekty. No bo podobno co drugi kupujący w sieci konsultuje to właśnie Jaj. No bo to jest najłatwiejsze. No zresztą piszemy też o takich ciekawostkach, że tu chodzi, no, już nawet nie o ten te handel y, taki namacalny, y, ale i te, in, te wytwory sztucznej inteligencji, te produkty podpowiadają na przykład, jaki to dzisiaj serial wieczorem obejrzeć, na którym kanale i Czyli jaki jest... w ogóle w, jaki życiu, jest naj... po, w życiu podpowiadają. No tak. <laughs> za, za, chwilkę, za chwilkę <laughs> będziemy mogli zapytać, dokąd zmierza świat i jak sobie życie ułożyć. No, no ale właśnie. myślę, że to zawsze, tak jak tutaj ostrzegaliśmy, to trzeba jednak zweryfikować, bo te algorytmy przecież no, służą biznesowi. Biznes zależy, Biznesowi zależy na maksymalizacji marży, zysku. Chce przede wszystkim zarobić. Czy tu zawsze jest dobro klientów brane pod uwagę? No, przede, przed chwilą mówiliśmy o Frankowiczach. Nie wiem, czy tam dobro klientów zawsze było brane pod uwagę. Choć gdy no udzielano tych kredytów, sztuczna inteligencja jeszcze nie działała. I na koniec, koniec z darmowymi zwrotami w e sklepach z odzieżą i obuwiem. A, Mówią to jest dość. tak, bardzo ważna sprawa. One dość szczodrobliwie klientom rozdawały, można powiedzieć, takie, takie udogodnienia. Zamówisz sobie pięć tu wybierzesz jedną, reszta za darmo zwracasz. No to się po prostu przestało opłacać. No i niestety kończy się. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Formator ekonomiczny. To ja też dziękuję. Sylwia Zadrożna mówiła dziękuję. do Państwa i powróci dzisiaj po 16.30. Tak, zapraszam. Nights. How many lies, how many fights And so why would you want to put yourself through all of that again? Love is pain, I hear you say Love is a cruel and bitter way of paying you back For all the faith you ever had in your brain I yeah. could it be that what you need the most can leave your feeling just like a ghost You never want to feel so sad and lost again One day you could be looking Through an old book in rainy weather See a picture of us smiling at you When you were still together Brand New Day to oczywiście Sting w trójce. A my teraz zerkamy do muzycznego kalendarium, które dzisiaj jest wyjątkowo bogate. 16 kwietnia na świat przyszła m.in. taka oto pani Dusty Springfield. Really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 Everything is alright Pozycja, która miała swój bardzo ładny moment w filmie Pulp Fiction. Dzięki tej scenie narodziło się także kilka internetowych memów. A my dzisiaj wracamy do tej piosenki urodzinowo, bo 16 kwietnia w Londynie urodziła się śpiewająca w utworze Son of a Preacher, Man, Dusty Springfield. Kobieta o przepięknie przypruszonym głosie. I tego samego dnia, chociaż 58 lat później, na świat przyszła Justyna Święc, której z przyjemnością śpiewamy 100 lat. into the world A to akurat grupa The Tempered Trap i Into the Wild. To już zupełnie bez związku z muzycznym kalendarium, chociaż ja jeszcze o jednej muzycznej rocznicy przed godziną dziesiątą pozwolę sobie wspomnieć. Tym razem rocznicy płytowej Go For Your Guns. Może część z Państwa pamięta ten album grupy The Isley Brothers. To na nim znalazło się słynne Footsteps in the Dark, które dało między innymi podstawę mm, sample Thundercutowi do stworzenia The Changes. Otóż ten album ukazał się właśnie 16 kwietnia roku 77. No to słuchamy.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 Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL. Cena przed 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I sok pomarańczowy Solewita. 1 litr, 3 butelki plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji. Lidl, to się opłaca.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 Mark. Ty też tam leć w w zestawą mani, drugi towar minus 35% wywgoceń, bo, bo możesz kupić, kupić w, w zestawie, zestawie taniej, taniej, a piąty produkt za złotówkę Za złotówkę Szczegóły i wykluczenie akcji w regulaminie Mediamark Żegnamy reklamy